Chciałbym Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, pierwsze dwa wiersze.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 Siódmy rozdział Ewangelii Jana, 50 wiersz. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedź się, że prorok nie z Galilei się wywodzi i rozeszli się, każdy do domu swego. Jeszcze jedno miejsce z dziewiętnastego rozdziału tej Ewangelii. Dziewiętnasty rozdział Ewangelii Jana, trzydziesty dziewiąty wiersz. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry oblesu. Wzięli wtedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześrodło z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. A na tym miejscu, gdzie go krzyżowano, był ogród, a w ogrodzie zaś nowy gro grobowiec, którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania Że, było że był blisko grup, położyli Jezusa. Mamy też inne miejsca, które mówią o Nikodemie, ale akurat Ewangelia Jana, w bardzo szczególnej i z imienia, wymienia tego człowieka, który przyszedł do Jezusa w nocy. I y, chciał się pokazać z dobrej strony, że on jest kimś. Tak dzisiaj można wiedzieć: wielu jest takich, którzy ukrywają się, ale jednak Pan Jezus chce odkryć serce i tak samo, i odkrył serce tego męża, który był przecież wyuczony, który był po wielu teologiach i latach nauki ale jednak nie miał czegoś najważniejszego nie miał ducha świętego i nie był na nowo narodzony i chociaż wielu ludzi jest, którzy mają tak wielkie stanowiska i są tak bardzo mocno wyuczeni, jeżeli nie mają tej najważniejszej rzeczy to znaczy nie mają nie są zrodzeni z Boga i nie mają Ducha Świętego, tacy ludzie idą na wieczne potępienie i gdyby Nikodem nie przyszedł do Jezusa w nocy najpierw i później nie stanął w Jego obronie, a później jeszcze gdyby nie yy, złożył go w grobie, po, właściwie pomagał tutaj Józefowi z Arymatii, to byśmy mogli wątpić, czy kiedykolwiek zobaczymy tego męża W chwale razem z Panem Jezusem. Ale po tych trzech urywkach możemy wnioskować, że jednak serce Jego się otworzyło i że jednak zobaczymy Go. Ale to to są tylko, yy, możemy powiedzieć, nasze spostrzeżenia ze słowa Bożego. Bóg zna serca. I tak ten pierwszy wiersz z, z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana mówi nam: A był człowiek z Faryzeuszu w imieniu Nikodem, dostoj, dostojnik Żydowski. W tym miejscu Słowo Boże, które zostało spisane y, około setnym roku, właśnie przez, przedstawia Żydów, wszystkich Żydów, tych z Judei i z rodów y, y, y, może powiedzieć Judei i też Beniamina i z innych plemion izraelskich jako tym jednym imieniem Żydzi. Dlatego, że ród Judy był największy i do dzisiejszego dnia właściwie powstało Państwo Izrael, ale w Europie i wszędzie nazywamy, nazywamy można powiedzieć potomków Abrahama, jako Żydzi, ze względu na to, że właśnie to jest to jedno Plemię, to ten Juda, który, yy, który właśnie jest jakby najważniejszym i też i księciem pośród narodu izraelskiego. I ze względu na to, że Żydzi już byli rozproszeni wtedy Już było po 70 roku To Biblia, bardzo szczególnie w Ewangelii Jana Przedstawia ich jako pod tym jedną nazwą Żydzi W innych miejscach też mamy o tym wzmiankę Już yy, bardzo mało jest mowy o tym, że to byli arcykapłani i faryzeusze Chociaż wymieniane jest to, ale szczególnie w tej właśnie Ewangelii jest wymieniane to imię Żydzi. Dlatego, że tak i też zostało do dnia dzisiejszego ta nazwa do nich została przypisana. Ze względu na to, że to oczywiście z polskiego języka się to nie wymienia, ale na przykład z niemieckiego czy z angielskiego Juda to znaczy Żyd. I tutaj on był bardzo wysoko wyuczony. Na pewno też i był razem i uczył się, albo też i, i był w tej, w tej szkole Gamaliela. Może skończył inną szkołę, innego wielkiego męża żydowskiego, ale właśnie to ten tytuł, który jest napisany, Dostojnik Żydowski, przez ludzi był bardzo mocno ceniony. Był to człowiek, który y, wiele wiedział z Pisma i, też, i ten tytuł został mu przypisany. Widzimy, że on wiele o sobie myślał i szczycił się tym. I też i, y, na pewno i ludzie którzy w jakikolwiek sposób okazywali mu jako, jakieś względy lub nawet cześć, on to od nich odbierał. Dlatego, że yy, nie był podobny do Zacheusza, który był celnikiem i wszedł na drzewo sykomory i nie wstydził się wszystkich ludzi, którzy przechodzili, tylko, można powiedzieć, chciał szczególnie zobaczyć Jezusa, a ze względu na to, że był małego wzrostu po prostu wszedł i czekał i tamtędy Jezus przechodził spojrzał w górę Zacheuszu zejdź śpiesznie, gdyż dziś chce się zatrzymać w Twoim domu ten człowiek nie ważył się na to że zostanie wyśmiany lub zostanie w jakikolwiek sposób wyszydzony był celnikiem już wielokrotnie na pewno ze strony ludzi był wytykany palcami i mimo to nie patrzył na to ale chciał widzieć Jezusa. Nikodem miał podobną, yy, podobną chęć w sercu, tylko nie wszedł na drzewo sykomory, nie wyszedł na środek miasta, kiedy szedł Jezus i nie stanął w Jego obronie, kiedy ludzie, można powiedzieć, chcieli na, na Niego rzucać kamieniami, ale właśnie przyszedł do Niego w nocy, w całkowitym spokoju. Tak, myślał, że sobie pogada z Panem Jezusem, porozmawia sobie, Na spokojnie. Żeby nikt nie widział. I mówi do Niego. Mówi do Pana Jezusa. I rzekł Mu. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga. Pierwszą rzecz, którą tutaj mu zauważamy, to nie mówi i nie daje Mu Panu Jezusowi prawdziwego Jego tytułu, ani nie nazywa Go tym prawdziwym, który przyszedł jako Zbawiciel i Mesjasz. Ten, który miał zbawić ludzi, tylko uważał Go Nikodem za mistrza. Za kogoś, u kogo On się uczył i kim sam On był. Ewangelia Mateusza mówi nam w pierwszym rozdziale Duch Święty tutaj mówi do Marii a urodzi Syna i nadasz mój imię to jest do Józefa, przepraszam, mowa a urodzi Syna i nadasz mu imię Jezus On bowiem zbawi lud swój od grzechów Jego w innym miejscu jest napisane Emanuel to znaczy Bóg z nami i Nikodem nazywając Pana Jusa mistrzem po prostu zniża go do samego siebie. Chciał z nim porozmawiać na równi jak ze sobą samym. Jak z takim, można powiedzieć, samym nauczycielem, tak i on. Oczywiście dał mu tytuł mistrzu. To nie w tym względzie, że chciał go wywyższyć ponad siebie, ale że chciał mu dać tylko, można powiedzieć, tak, yy, taką... Ze względu na to, że wymagało to od Niego yy, czegoś takiego, żeby tak jak Żydzi tytułowali wielkich rabinów swoich. I mówi tutaj, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Druga rzecz tutaj jest pokazana jako nauczyciel. Pan Jezus mówi, to co to, też nam i brat wspomniał w piątek, że Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. A Pan Jezus odwrócił tą kolejność i powiedział, gdyż ja Pan i Nauczyciel to jest Ewangelia Mateusza 23 Także Pan Jezus wiedział o tym, że ludzie nie nazywają Go Panem. Panem w tym sensie że nie mówią do Niego, że jest Synem Boga albo, że nie mówią do Niego, że jest Zbawicielem tak jak na przykład y, powiedział o Nim y, Faraon Egipski o Józefie tłumacząc to na język polski to Jego imię, które dał Faraon Józefowi To znaczy Wybawiciel, Zbawca Świata. A ten dostojnik żydowski, Nikodem, tak bardzo pomniejszył Pana Jezusa, że go nazwał tylko nauczycielem i w żaden sposób nie szukał spełnienia słów, które były w pismach napisane, że to jest ten jedyny, który miał przyjść od Boga. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nie wymienił tutaj, że przyszedłeś jako zbawiciel. Przecież Żydzi wiedzieli o tym, że Mesjasz ma przyjść, że ma przyjść zbawiciel, ale nie nazwał, nie nazwał go tak. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli Bóg by nie był z nim. Także widzimy tutaj, że w żadnym mierze nie wymienia tutaj słowa Zbawiciel, Syn Boży albo błogosławiony przez Boga, albo namaszczony przez Boga. W żadnym razie tego nie wymienia, tylko go yy, powiedzieć, zabiera mu ten, yy, ten właśnie tą, tą jego cześć Panu Jezusowi. I trzeci wiersz nam mówi o czymś Pan Jezus znał Jego serce i wiedział po co ten człowiek w ogóle przyszedł i co chciał sobie, dla siebie osiągnąć on możemy wnioskować tutaj z tych dwóch wierszy że chciał poszerzy, poszerzyć swoje horyzonty że chciał do swojej teologii jeszcze dopisać i to że rozmawiał z kimś takim jak Jezus Chrystus Tak, Ale Pan Jezus zabiera mu to, całe jego dostojeństwo i sprowadza go na bardzo niski pułap, tak jak każdego człowieka, którego, do którego ludzie przychodzili, czy to celnicy, czy nierządnice, czy żołnierze, czy słudzy. U Pana Jezusa wszyscy ludzie są jednakowi i On za wszystkich jednakowo oddał swoje życie i dla Niego nie ma dostojnika, ani faryzeusza, ani celnika, ani urzędnika, ani robotnika, ani niewolnika. Dla Niego wszyscy są grzesznikami i On za wszystkich zmarł jednakowo. I dzisiaj ta zasada w ogóle się nie zmieniła, Dzisiaj zasada jest taka sama, ludzie oczywiście o sobie nie mają różne rzeczy, mają się różnymi, można powiedzieć, dostojnymi, ale dla Pana Jezusa i dla Boga wszyscy jesteśmy równymi, dlatego że jesteśmy grzesznikami. Tylko różnica jest pomiędzy tymi grzesznikami, bo jedni grzesznicy są ułaskawieni, a drudzy nie chcą ułaskawienia. Jedni grzesznicy są uratowani i obmyci krwią Pana Jezusa, a drudzy nie chcą tego ułaskawienia i nie chcą tego obmycia. I Pan Jezus w trzecim wierszu mówi do nich, do niego, odpowiedział Jezus, rzekł mu za prawdę, za prawdę powiadam ci. Pan Jezus zwraca się konkretnie do jego serca i mówi mu, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego oczywiście Pan Jezus tutaj mówi najpierw delikatnie nie mówi konkretnie do Jego serca ale mówi o wszystkich ludziach ale oczywiście temat zwraca na to że człowiek musi się na nowo narodzić i Nikodem mu do Niego odpowiada jakże się może człowiek narodzić gdy jest stary widzimy tutaj że On o sobie ma. jakże ja, który przeżyłem już tyle lat, nauczyłem się tyle, wiem tyle z teologii, z Boga i z Biblii, ze wszystkiego jakże Ty możesz może powiedzieć mi mówić, że ja mam się stać jak dziecko gdy jest stary gdy już tyle, może powiedzieć, za sobą przeszedł ale Pan Jezus nie kończy tej rozmowy na tym wierszu Tylko mówi dalej. Odpowiedział Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Zwraca się konkretnie do Niego. I ja teraz czytam piąty wiersz. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Nikodem myślał, że przez swoje dostojeństwo i przez to, że służy Bogu i czyta pisma i może usługuje w synagodze, że jest człowiekiem na lepszym stanowisku niż celnicy i grzesznicy i nierządnicy. Ale Pan Jezus w ten sposób chce mu powiedzieć, że dla Niego każdy człowiek jest taki sam i każdy człowiek musi się na nowo narodzić. Dlatego, że w trzecim wierszu powiedział to ogólnie dla wszystkich, A w piątym wierszu powiedział konkretnie do Niego. Dzisiaj ludzie też mówią, kiedy się powie, że potrzebujesz Zbawiciela, albo że wszyscy ludzie zgrzeszyli, przyznawają prawdę, ale nigdy nie chcą powiedzieć, że ja zgrzeszyłem i że ja potrzebuję Zbawiciela. Właśnie na tym polega problem, że odsuwamy na bok tą rzecz najważniejszą. Nikodem też ją odsuwał, bo zabiegał o rzeczy, które były dla jego ciała. Był dobrze usytuowanym człowiekiem. Zasiadał w Radzie Najwyższej. Był poważany przez ludzi. Tą drogę, może powiedzieć, ziemską sobie dobrze przygotował. Może miał rodzinę. Może miał ładny dom. Był to człowiek, który... Yy, W społeczeństwie się liczył. I dzisiaj wielu ludzi liczy się w społeczeństwie. I można wiedzieć, że to jest ich droga, która idzie przez tą ziemię i ci ludzie myślą, że przez swoje takie życie staną kiedyś przed Bogiem i powiedzą Dziękuję Ci Boże, że to mi wszystko dałeś. Tak sobie myślą. Tylko, że właśnie kiedy człowiek stanie przed Bogiem z grzechami to ani słowem jednym się nie do niego nie odezwie tylko Bóg mu powie nigdy Cię nie znałem i może mieć ktoś za sobą wiele tytułów i wiele magistrów ale jeśli nie ma Życia wiecznego i nie jest obmyty krwią Pana Jezusa, to nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I nie może być uratowany. Drugie miejsce, które żeśmy przeczytali o Nikodemie, to jest siódmy rozdział Ewangelii Jana. 7 rozdział Ewangelii Jana 50 wiersz nam mówi takie zdarzenie że kiedy Pan Jezus wcześniej był w Galilei, od pierwszego wiersza to jest napisane w tym 7 rozdziale był w Galilei i tam uczniowie, raczej, przepraszam bracia Jego mówią do Niego W czwartym wierszu, nikt bowiem nic w krytości nie czyni, jeśli chce być znanym. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla, dla was zawsze jest właściwa pora. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o tym, że czyny jego są złe. Wy idźcie na to święto. Ja jeszcze nie pójdę na to święto. Ponieważ mój czas jeszcze, nie, jeszcze się nie wypełnił. To im powiedział i pozostał w Galilei. Jego bracia szli na święto. I chcieli ze sobą zabrać swojego brata. Tak. W takim sensie. Nie chcieli go zabrać jako swojego zbawiciela i pana. Który był ich rodzonym bratem. Ale oni nie uważali go że On przyszedł z nieba i że On właśnie jest tym wypełnieniem proroc i też pragnieniem wszystkich serc, które potrzebują Zbawiciela. I tym samym w taki sposób umówili, żeby też mogli pokazać się w Jerozolimie w gronie może powiedzieć jego uczniów wiemy, że później oczywiście bracia jego uwierzyli i mamy o tym napisane czy Jakub czy Juda to już są ci, którzy byli jego rodzonymi braćmi i nawrócili się i nazywają go Zbawicielem czy nazywają go Panem I w tej sytuacji, którą tutaj jest o Nikodemie napisane, to Pan Jezus już nie chodził jawnie pośród Żydów w Jerozolimie, tylko musiał się ukrywać, dlatego że właśnie Żydzi planowali Go zabić. Wcześniej Pan Jezus mówi, że to jeszcze nie jest moja godzina i On wiedział doskonale, co go czeka w Jerozolimie, jest napisane w szesnastym wierszu siódmego rozdziału jest napisane tak na to odpowiedział im Jezus mówiąc na, nauka moja nie jest moją lecz tego który mnie posłał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 kiedy Pan Jezus w 29 wierszu powiedział, ja go znam, to znaczy Boga, bo od, niego jest, bo od Niego jestem i On mnie posłał. I 30 wiersz nam mówi, i starali się Go pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki, gdyż jeszcze nie nadeszła Jego godzina. I kiedy w 37 wierszu czytamy te, tego rozdziału, A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie nie przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie jak powiada pismo, znęcza jego popłyną rzeki wody żywej. I tak dalej. I wtedy ci, którzy mieli go pojmać, słuchając tego słowa, mówią właśnie, że nikt jeszcze tak człowiek nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia. I takie świadectwo Ci słudzy, którzy zostali posłani przez faryzeuszów i całą Radę Najwyższą, złożyli właśnie przed tą Radą. I w 47 wieczu jest napisane, wtedy odpowiedzieli im faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść. Czy kto z przełożonych lub faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motło, który nie zna zakonu jest przeklęty. W tej sytuacji właśnie, kiedy to wszystko przytoszyli sobie z tego siódmego rozdziału, w obronie Pana Jezusa właśnie zajmuje swoje stanowisko Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do Niego jeden z ich grona. Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Oni Nie zbadali tego, ani skąd pochodzi, ani dokąd idzie. Nie zbadali tego, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, czy też nie jest zgodne. Jedyną rzeczą było to, że On nie pasuje do ich grona i w ogóle nie przyszedł się ich zapytać, czy ma to robić, czy nie. On nie przyszedł się zapytać, Pan Jezus, nie przyszedł się zapytać ludzi, Czy ma wykonać to dzieło, czy też nie? Tak. Pan Jezus przyszedł dlatego, żeby nas zbawić i w żadnym razie nie musiał się pytać ludzi o to, czy ma to wykonać. Bo wiemy, że nie przyjęli, by go, tak jak na samym początku go nie przyjęli, kiedy właśnie jest napisane w Ewangelii Łukasza, że kiedy Józef i Maria przyszli do Betlejemu, to nie było dla nich miejsca w gospodzie. Już wtedy go nie przyjęli, a kiedy król Herod usłyszał o tym, że ma się narodzić król żydowski, to poruszył się sam, a z nim cała Jerozolima. I kiedy tutaj właśnie oni zwołali radę, swoją radę to też w tym radzie oczywiście nie było Jezusa dlatego, że On tam im nie pasował byli arcykapłani byli kapłani byli faryzeusze i sadeceusze którzy właściwie nawzajem się nie lubili albo nawet nienawidzili ale mimo to zasiadali w tej radzie i chcieli coś radzić na temat tego, który przyszedł z nieba, na temat tego, który przyszedł ich zbawić. I taki człowiek, jak właśnie Nikodem, zadaje im pytanie, czy zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Kochani, to jest bardzo dobre pytanie i dla nas, abyśmy, każdy z nas osobiście, Badali, co człowiek, który nam mówi, jest, czy jest to zgodne ze Słowem Bożym. I czy Pan Jezus, który właśnie przyszedł z nieba, jest wypełnieniem wszystkich tych słów, ale też, abyśmy zbadali w swoim własnym życiu, gdzie nasza droga prowadzi. Czy do nieba, czy do piekła. I nie starali się zaufać ludziom, którzy nas w błąd prowadzają, tylko zaufać Jezusowi, który ma moc wrzucić do piekła. Ale ma moc też, aby ktoś nie poszedł do piekła. I wtedy... Faryzeusze i ta Rada Najwyższa odpowiedzieli Nikodemowi, odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? W ten sposób mówią, przecież ten Jezus, którego ty bronisz, jest z Galilei. Na innym miejscu jest napisane, właściwie to Natanael mówi, Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Oczywiście Nazaret to Galilea. I dalej mi mówią, zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Chociaż tutaj też byli w błędzie, dlatego że jeden prorok wywodzi się z Galilei. I to był właśnie prorok Jonasz. Jonasz z Gajlei się wychodzi ale przecież nie mieli racji bo nie zbadali tego i dla Nikodema było to też bardzo dobrą rzeczą, że ten świat który którym on zasiadał w tej radzie on zasiadał wśród ludzi którzy nie znali pism ani mocy bożej Nie znali niczego, dlatego, że 30 lat wstecz narodził się Pan Jezus, który właśnie nie narodził się w Gajlei, ale narodził się w Betlejemie i to z rodu Dawidowego z plemienia Judy. I oni tego nie zbadali. Oni tego w ogóle nie szukali. Oni tego w ogóle nie chcieli szukać. Jakże dzisiaj wielu ludzi nie szuka tego. Nie szuka czy naprawdę ten Jezus może ich uratować. Nie szuka, czy Biblia jest prawdą. Nie modlą się w ogóle do Boga i nie zapytują Go, Boże, czy Ty możesz mnie uratować? I to było bardzo dobrym pytaniem ze strony tej rady dla Nikodema. Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Gajlej się wywodzi. On, skoro by usłyszał to słowo, to powinien zacząć szukać w pismach i zobaczyć, skąd Pan Jezus się wywodzi. Skoro najpierw mówił o Nim, że przyszedłeś od Boga, to też powinien zacząć się zastanawiać, że On nie spadł przecież z nieba, że się urodził, że, może powiedzieć, jaki był Jego początek i tak dalej, powinien do tego sięgnąć. I tym samym, Ta rada, prawdopodobnie 70 tych mężów tam było, w tej radzie. Rozeszli się każdy do domu swego. Tak. Nie umieli z tego wszystkiego wyciągnąć żadnych wniosków. Ani to świadectwo tych sług, którzy, którzy im powiedzieli, że nigdy tak człowiek nie przemawiał, jak ten człowiek mówi, Że oni w żaden sposób nie chcieli przyjąć świadectwa żadnego człowieka, a tym samym nie chcieli przyjąć świadectwa samego Pana Jezusa Chrystusa i Boga, który go posłał. I w 19 rozdziale czytaliśmy tej Ewangelii o dwóch mężach. O jednym żeśmy już przeczytali, a o drugim powiem. 19 rozdział 38 wiersz jest napisany tak. I prosił, pi, I prosił potem Piłata Józef z Arymati, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed żydami aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Pio, Piłat widzimy Józef poszedł do Piłata i widział, że jest to jego godzina aby zająć swoje stanowisko jako męża żydowskiego który godzi się właśnie taką rzecz uczynić dla Pana Jezusa i już nie chodziło mu jego dostojeństwo i nie chodziło mu już o jego rangę jako Żyda, ale poszedł właśnie do tego poganina Piłata i prosił go o ciało Jezusa. Jest to bardzo dobrą rzeczą, którą tu jest właśnie o nim napisane. On był potajemnie uczniem Pana Jezusa i to mamy dwóch takich podobnych ludzi Nikodem i Józef którzy obydwoje byli w Radzie ale zasiadali tam jakby tak byli tak mi się wydaje, tak jak nieraz wierząci są tacy że tak siadają praktycznie przy drzwiach i jak jest jakiś problem to szybko wychodzą Albo jak, może powiedzieć, wychodzą ze środka i coraz dalej siadają, żeby być coraz bliżej drzwi. Ja tak mówię obrazowo. I właśnie Nikodem z Józefem byli takimi ludźmi, którzy też tak, może powiedzieć, siedzieli już na krawędzi krzesła swojego, żeby, aby wyjść. Ale ciągle, może powiedzieć, jeszcze tam byli. Ale kiedy właśnie przyszedł ten moment aby zająć się ciałem Pana Jezusa, a może wiedzieli, że uczniowie są bardzo bojaźliwi, może nie wiedzieli, ale zajęli swoje stanowisko. Wiemy, że z innych Ewangelii, że niewiasty się im przypatrywały. Może jeszcze tutaj możemy wymienić Jana, który tę Ewangelię pisał, że też był z nimi, ale o tym Słowo Boże nam milczy ale skoro Pan Jezus raczej skoro Jan był i przy Panu Jezusie kiedy On był w pałacu arcykapłana kiedy był przed Piłatem, Jan tam był i kiedy Pan Jezus na krzyżu wisiał Jan tam był to możemy mniemać, że też w tym ostatnim momencie, kiedy zostało składane ciało Pana Jezusa do grobu, że Jan tam też był. Ale nie pisze nic o sobie. Jan w ogóle jest takim uczniem, który bardzo mało o sobie pisze. To też jest bardzo dobrą rzeczą, żeby to dla nas było pomocne, żebyśmy też o sobie mało mówili. On mówił bardzo dużo o Panu Jezusie i o Jego miłości. I to Go radowało i o tym pisał. I to właśnie mamy napisane. I też wymienił tych dwóch mężów, tego Józefa Zarymati i Nikodema. Ale teraz w 39 wierszu teraz mamy tego Nikodema, Jest napisane takie słowo poszedł też nikodem. I tak mnie to nieraz zastanawiało, dlaczego jest napisane poszem poszedł też nikodem. Nie napisane jest, że Józef poszedł z Nikodem. Albo poszli obaj razem. Tak jest napisane na przykład o Abrahamie i Izaaku. Szli obaj razem. Tu jest napisane, że poszedł też nikodem. Nie nas. Właśnie Jesteśmy takimi dodatkami do innych wierzących. Kochani, nie zajmujemy stanowiska właściwego dla naszego, może powiedzieć, życia. Musimy zająć stanowisko i nie być tylko dodatkiem też, ale razem, wspólnie. Nie możemy być ludźmi, którzy przy okazji coś robią. Ale musimy ze szczerego serca zająć się tym, że służymy Panu i nie tylko, że już nasze lampy gasną, powiem tak obrazowo, ale żeby było zawsze pełno oliwy w nich. Jest napisane ten, który poprzednio przybył W nocy do Jezusa. I ta uwaga, która następna tu jest napisana, to jakby są trzy fakty, które Jan opisuje, Duch Święty przez Jana. I z tego krótkiego opisu możemy wnioskować, że więcej nic Nikodem nie ujawnił się W swoim życiu, kiedy chodził po tej ziemi. Jeżeli w stosunku chodzi do Pana Jezusa. Więcej nic nie ujawnił z tego, że coś zrobił, że gdzieś był, że rozmawiał. Tylko właśnie te trzy fakty. Co jest smutne. Bo yy, rozmowa Nikodema w trzecim rozdziale to jest czas około dwa lata wcześniej. Możemy podejrzewać. Tutaj mamy już koniec życia Pana Jezusa. Przez dwa lata można się naprawdę w swoim życiu dużo zastanowić i dużo zmienić. Ja w swoim życiu mogę powiedzieć, że żeby się nawrócić, to, to był czas trzech miesięcy. I radykalnie zmieniłem całe moje życie. To znaczy od lutego, kiedy dostałem do ręki Nowy Testament, to się pojednałem z Bogiem w maju. Także to jest bardzo krótki czas. Bardzo krótki czas. Niektórzy robią to w ciągu jednego dnia. Niektórym potrzebne jest całe życie. Nikodem, żeby wyjść na światło. I to też znowu było w nocy, albo było przed wieczorem. No on właśnie znowu zajmuje takie stanowisko. Takie trochę ukryte. Józef Zarymati musiał iść w dzień do Piłata, żeby prosić o ciało Jezusa, bo to było po godzinie 15, kiedy Pan Jezus zmarł. A Nikodem został, można powiedzieć, jakby zahaczony, tak bowiem, rzatobliwie przez Józefa i też mu powiedział, może pójdziesz ze mną może mi pomożesz i Nikodem się zgodził i jest napisane, poszedł też Nikodem chcielibyśmy być ludźmi którzy troszeczkę szybciej działają niż Nikodem w swoim życiu aby ten nasz wzrost duchowy przed Bogiem nie był taki powolny. A możemy tutaj z tego urywka Słowa Bożego wnioskować, że jego wzrost duchowy był bardzo słaby. I później przecież w dziejach apostolskich nie czytamy nic więcej o Nikodemie. To jest ostatni zapis o tym mężu oczywiście być może, że Słowo Boże ukryło to może było, ale tego nie wiemy ale z tych czegóryfów Słowa Bożego widzimy, że On powinien wzrosnąć miał konkretne słowo powiedziane do Niego musisz się na nowo narodzić miał odpowiedzi na wszystkie pytania, które chciał zadać Panu Jezusowi i dostał te odpowiedzi ale nie w taki sposób, jak On chciał usłyszeć Tylko co było potrzebne Jego sercu. I wielu ludzi też chce zadać Bogu pytania, tylko zadawają pytania może powiedzieć, nie w sposób, który jest potrzebny jego serc ich sercu. Zadawają Bogu może powiedzieć wiele pytań ludzie i chcą na niej uzyskać odpowiedzi, ale Bóg na te pytania milczy, <śmiech> dlatego że nie są ze skruszonego serca i z potrzeby. Nikodem nie przyszedł z potrzebą do Pana Jezusa, ale przyszedł do Pana Jezusa, aby z Nim porozmawiać. On przyszedł, tak już wcześniej powiedziałem, pogadać z Nim jak równy z równy. Ten fakt tutaj, że poszedł razem z Józefem, pokazuje nam, że Jednak jego wzrost był, dlatego, że najpierw obronił go, starał się bronić przed Radą, a później już wyszedł na światło i razem z Józefem pogrzebali ciało Pana Jezusa, co było wielkim, wielką rzeczą, aby właśnie w tym wrogim i złym świecie zrobić tą rzecz i to zrobili właśnie w grobie Józefa bo jest napisane w Izajasza, a u bogatego jego mogiła. Kiedy przyjrzymy się życiu Pana Jezusa, to ono po prostu idzie cały czas w górę. Cały czas w górę idzie. Tak jak Abraham szedł z Izaakiem właśnie na górę Moria. Cały czas idzie w górę. I życie Pana Jezusa właśnie jest taką drogą, Które, która idzie w górę coraz wyżej i aż do prawicy ojca wiemy, że jest napisane że jak Jerozolim otaczają góry tak Bóg swój swój lud w psalmie chyba to jest napisane także Jerozolima też jest tym miejscem które są jest otoczone przez góry to miasto ale sama też jest wysoko wyniesiona i kiedy patrząc na życie Pana Jezusa to właśnie On z tej góry Moria został tam na tej górze został ukrzyżowany tam na tej górze został pochowany w grobie i tam właśnie z jeszcze większej innej góry Został do nieba zachwycony, bo jest napisane w dziejach apostolskich, akurat tutaj nie jest to wzmiankowane o tej górze, ale na innych miejscach jest napisane. Mateusza 28, 16 jest napisane a 11 uczniów przyszło do Gajlei na górę gdzie im Jezus przykazał. To była inna góra niż oczywiście w Jerozolimie. Można podejrzewać, że góra Hermon. To jest w Gajlei i tam gdzie też Pan Jezus był przemieniony przed, yy, przed uczniami. Także widzieliśmy tego męża, Nikodema, który chciał robić wielkie rzeczy po ciemku, ale Bóg zna serce każdego człowieka i chce je uratować. I obojętnie, czy to jest w nocy, czy to jest w dzień, czy to jest rano, czy po południu. Każdy czas u Boga jest najlepszym czasem, aby się nawrócić i z Nim pojednać. Ale też i dla nas, jako ludzi wiary, każdy czas jest bardzo dobrym czasem, abyśmy mogli zacząć chodzić z Bogiem i robić postępy i żeby o nas nie było tak powiedziane, tak jak o Nikodemie, poszedł też Nikodem. Żebyśmy mogli zająć takie stanowisko jak Józef który poszedł śmiało do Piłata jest na innym miejscu i prosił o ciało Jezusa także Słowo Boże nam pokazuje wiele różnych przykładów ale ten przykład Józefa jest też dla nas i pomocą abyśmy właśnie wzrastali do Boga bo kiedyś staniemy przed Nim i pokaże nam, ile dla Niego żeśmy pracowali i co żeśmy dla Niego zrobili i jakie stanowisko żeśmy zajęli pośród tego świata w stosunku do Pana Jezusa. I chciejmy być użyteczni w Jego służbie i chciejmy o Nim głosić i o Nim mówić, bo czas jest bliski. Bo Pan Jezus przyjdzie powiedział, przyjdę wkrótce, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale mamy wymienionych wielu bohaterów wiary. Jednym z nich jest Gedeon. I Gedeon jest opisany w sędziów szósty rozdział. I jeśli chodzi o Gedeona, on dostał polecenie od Boga, żeby ściąć słup Baala. Baal to był taki fałszywy, czczony przez y, odstępczy lud y, bożek, bożyszcze tego świata. I ludzie się zatracili, czcząc go, i Gedeon postanowił za Radą Bożą y, zadziałać. I czytamy o tym szósty rozdział sędziów od 23 wiersza. Chciałbym przeczytać kilka słów. Czyli sędziów, szósty rozdział dwudziesty trzeci werset.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 który należy do twojego ojca i zetnij słup który jest przy nim a zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz złożony kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa który ściąłeś więc widzimy wyraźnie polecenie od Pana zniszcz ołtarz bala zetnij Słup. I siódmy werset pokazuje, że Gedeon zrobił to, ale w jaki sposób to zrobił? Gedeon wziął więc dziesięciu mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan, ponieważ jednak bał się domowników swego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. A gdy wstali wcześnie rano obywatele miasta, oto ołtarz Bala był zburzony. I kluczowe jest, żeby być posłusznym Panu. Jeśli Pan powiedziałby Gedeonowi, zrób to w świetle dnia, to oczywiście zrobiłby. Czasami polecenie Boże jest, zrób coś bez takiego brzemienia, że ma to być zrobione w świetle dnia. Gedeon wykonał polecenie. Zburzył ołtarz Bala, ściął słup, a to, że zrobił to w nocy, dalej jest w Hebrajczyków 11 rozdział o tym mężu powiedziane, że jest bohaterem wiary. Więc yy, zawsze kluczowe jest, czy my mamy od Pana jakieś przykazanie, wskazanie i czy jesteśmy Mu wierni. Nie jest ważne, Nic poza tym, żeby być posłusznym Panu. Ja pamiętam taki okres na moim, y, zaraz po nawróceniu, kiedy miałem y, z jednej strony świadomość, że Bóg oczekuje, żeby traktaty rozdawać i żeby one trafiały do ludzi, a z drugiej strony brakowało mi w wielu sytuacjach odwagi. Wchodziłem na przykład do przedziału pociągu, patrzyłem, że nie ma nikogo, I po stolikach rozdawałem traktaty. Ktokolwiek się pojawiał, schowałem się. Nikt nie wiedział, kto to był. Ale widziałem, że ludzie brali traktaty i czytali Ewangelię. I myślę, że jeżeli boisz się yy, wykonać coś, co wiesz, że Bóg ci położył na serce, to wykonaj to po cichu. <śmiech> I później, po pewnym czasie, jak się wzmocnisz, przez posłuszeństwo, to później będziesz w stanie wykonać, tak jak Nikodem, yy, w świetle dnia. Bo Nikodema widzieliśmy najpierw, przyszedł po ciemku, potem go widzimy w obu przypadkach, że już przyszedł w świetle. Nie wstydził się już. Może był przerażony, ale odwaga jednak w nim wezbrała na tyle, że się ujawnił. W pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział mówione jest przez Pawła, dwudziesty trzeci werset o członkach ciała Kościoła, o członkach ciała Chrystusowego. I tutaj są różnego rodzaju cechy tych członków, ale 23 werset mówi tak. A te członki, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Tutaj wstydliwych, to bardziej chodzi schowanych wewnątrz ciała, czyli te, które nie są na wierzchu widoczne. No najcenniejsze takie, yy, taki członek to każdy zna serce. Kto z nas nie dba o serce? Ono jest schowane, nie widać go, ale jeśli zacznie z nim się dziać jakikolwiek problem, to już i ręce nie mogą działać, i oczy, i usta, i inne członki od tego cierpią. Jelita. Jeśli coś się dzieje z jelitami, z żołądkiem, z czymkolwiek z tych członków schowanych, to tak długo jak y, one funkcjonują dobrze, to jest dobrze, ale jak zaczyna się z nimi kłopot, to również te widoczne członki nie są w stanie wykonywać swojej pracy w sposób właściwy. I jeszcze raz do sędziów chciałbym, żebyśmy zajrzeli do czwartego rozdziału. Czwarty rozdział, siedemnasty werset. Tam jest opisana wierząca Bogu, posłuszna kobieta, która była wierna Bogu. Nazywała się Jael. I ona zajmowała miejsce typowe dla niewiasty. Znajdowała się w namiocie swojego y, domostwa. Nie prowadziła eksponowanej służby. Była po prostu tam, gdzie jest miejsce żony i matki. W namiocie. A widać, że to ona wygrała wojnę. Sysera zaś uciekał pieszo. Sysera to był wróg Izraela.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 a potem go przykryła. On zajrzekł do niej, stań u wejścia do namiotu, a jeśli by ktoś przyszedł i pytał się ciebie, czy jest tu ktoś, powiedz, że mnie nie ma. Potem wzięła Jael, żona Hebera, palik od namiotu, następnie chwyciła do ręki młot, podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń, aż utkwił w ziemi, bo zasnął twardo, gdyż był zmęczony. Ta kobieta zajmowała swoje właściwe stanowisko, ale gdy przyszedł wróg Boży, to wiedziała, co zrobić. I tak samo każdy z nas ma swój okrąg odpowiedzialności. Jeżeli będziemy w tym okręgu się poruszać, nie wychodzić ani w prawo, ani w lewo, tylko to, co dał nam Pan, to w odpowiednim czasie Pan, wiedząc, że jesteśmy we właściwym miejscu, z właściwym nastawieniem serca, da nam do wykonania zadanie. Nie jest tak, że mamy każdy taką samą służbę. Nie każdy jest okiem, nie każdy jest zębami, nie każdy jest nosem, nie każdy jest rękami, nie każdy jest nogami. Potrzebne jest serce, potrzebna jest wątroba, potrzebne są członki różne, te widoczne i te niewidoczne. I jeżeli one będą każdy wierności wobec głowy, to wszystko będzie funkcjonować jak należy. Дякую! нарешку між світом